Gator Trójki. Na zegarach 21 w programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Benjamin Filip zapraszam. A w tym serwisie Tunis i wielki marsz przeciwko terroryzmowi. Samolot kanadyjskich linii lotniczych wypadł z pasa w czasie lądowania. Są ranni. Na razie 0 do 0. Polacy od kilkunastu minut grają z Irlandią w eliminacjach Mistrzostw Europy. Na początek jednak Tunezja i wielki marsz przeciwko terroryzmowi. Ulicami stolicy przeszło tysiące Tunezyjczyków, a także przywódcy wielu krajów, w tym prezydent Bronisław Komorowski, prezydent Francji François Hollande i palestyński przywódca Mahmoud Abbas. Marsz miał upamiętnić ofiary ataku na Muzeum Bardo. 18 marca zamachowcy zabili tam 23 osoby, w tym trzech Polaków. Tunezyjczycy stawili się całymi rodzinami, wszyscy z flagami swojego kraju i transparentami, na których można było przeczytać między innymi Razem, Zjednoczeni i Solidarni – Cały świat jest bardzo, jak podkreślali, chcieli w ten sposób zamanifestować, że nie dadzą się zastraszyć terrorystom. Jesteśmy tu, by wesprzeć nasz rząd i aby pokazać całemu światu, że naród tunezyjski to nie terroryści. Tym marszem chcemy pokazać, że nie poddamy się. Chcemy przekazać wiadomość o jedności Tunezji przeciwko terroryzmowi i zaprosić wszystkich cudzoziemców do naszego kraju, w tym oczywiście Polaków. Chcemy powiedzieć wszystkim cudzoziemcom, że to, co się stało, to nie jest nasza Tunezja. Marsz zakończył się przed Muzeum Bardo, gdzie odsłonięto tablicę z upamiętniającą ofiarę zamachu terrorystycznego. 18 marca zginęły tam 23 osoby, m.in. turyści z Polski, Japonii, Francji i Włoch. Twarde lądowanie samolotu kanadyjskich linii lotniczych herbas A320 wypadł z pasa na lotnisku Halifax w prowincji Nowa Szkocja. Na pokładzie było prawie 140 osób. 25 zabrano do szpitala, jedne na obserwacje, inne z obrażeniami, które na szczęście okazały się niegroźne. Maszyna lecąca z Toronto lądowała podczas burzy na pasie pokrytym śniegiem. Samolot mocno uderzył w ziemię, został poważnie uszkodzony, Między innymi zgnieciony jest jeden z silników. Podchodząc do lądowania, maszyna prawdopodobnie zerwała linię energetyczną. Przejechał przez Polskę i dotarł do Czech. Mowa o konwoju 120 wozów bojowych armii amerykańskiej. Żołnierze po zakończonych manewrach zmierzają z Polski i państw bałtyckich do miejsca zakwaterowania w Niemczech.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 zwaśnionych obozów. Jeden z demonstrujących swój sprzeciw wobec konwoju został zatrzymany za wulgarne okrzyki i gesty pod adresem Amerykanów. W szczególny sposób goszczą kolumnę Pardubice. Władze zaprosiły żołnierzy do miejscowego browaru na piwo. Jutro trzy kolumny wozów bojowych pojadą do Pragi. Dla Polskiego Radia Paweł Szukała. A na koniec jeszcze skandal w Moskwie. Policja chce przesłuchać żonę znanego kreatora mody. W mieszkaniu małżonki najsłynniejszego rosyjskiego projektanta odkryto nielegalne kasynogry.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 wiadomości sportowe. Tomasz Gorazdowski. I zaczynamy rzecz jasna od piłki. W Dublinie gramy o punkty, w eliminacjach mistrzostw Europy. Irlandia Polska, 20 minuta meczu. Adam Malecki prosto ze stadionu. No już na 18 minuta spotkania. Trochę, trochę się posmieszyłeś. Jak na razie 0 do 0. Polacy rozpoczęli bardzo dobrze, rozważnie. Są ostrożni. Wiadomo, że dorzuci, rzucili się do ataku głównie Irlandczycy, którzy starają się wrzucać te wysokie piłki i to głównie grać właśnie głową. Ale jak na razie nie przynosi to skutku. Polacy czekają. Myślę, że dopiero za jakiś czas przejdą do ataku, ale wyglądają bardzo solidnie i myślę, że nie musimy jak na razie się martwić o postawę naszych reprezentantów. Atmosfera jest fantastyczna. Zastanawialiśmy się ile Polaków zasiądzie na trybunach. Tak patrząc myślę, że jest ich około 15 tysięcy i słychać. Co chwilę starają się wspierać drużynę śpiewając. Polacy gramy u siebie. Ja siedzę tutaj w tłumie irlandzkich kibiców. Oni też starają się wspierać swoją drużynę. Przypomnijmy może w jakim składzie rozpoczęła ten mecz Reprezentacja Polski w bramce. Fabiański w środku Gliki szukała po prawej stronie Olkowski po lewej, Wawrzyniak w środku, Jodłowiec, Krychowiak Rybus i Peszko a z przodu oczywiście Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik. Jak na razie to są takie przysłowiowe szachy czekają zawodnicy co zrobi jedna drużyna, co zrobi druga do Roberta Lewandowskiego. Wciąż przylepiony jest Osi, który widać, że stara się Ach, teraz sytuacja bardzo blisko. Grzegorz Krychowiak strzelał głową, ale nie ma gola. Zatem jest teraz minuta spotkanie i bezbromkowy remis. Dziękuję bardzo. Prosto ze stadionu w Dublinie Adam Malecki. W innym spotkaniu naszej, tej polskiej D-Grupy Niemcy na wyjeździe pokonali Gruzję 2-0, a Szkocja pokonała Gibraltar 6-1. Nadzieje były wielkie, ale upragnionego tytułu nie udało się zdobyć. Siatkarze Sekoresowi przegrali z Zenitem Kazań 0 trzech w finale Ligi Mistrzów. Atakujący polskiego zespołu Rafał Buszek przyznał, że do zwycięstwa jednak zabrakło umiejętności troszeczkę musimy zagrać lepiej, żeby wygrać całą ligę mistrzów, ale cieszymy się z tego medalu, że ten medal udało się wygrać. No, Dzisiejszy mecz pokazał, że taki jeden zawodnik MVP turnieju Leon może zrobić tą przewagę i tak naprawdę dzisiaj gra fantastycznie i wielki szacunek dla niego. Gratulacje. Teraz czas chwile na świętowanie i wracamy szybko do tych następnych celi. Wiadomo, jakie cele są stawiane przez klub. Chcemy walczyć w Pucharze Polski i teraz finał o mistrzostwo, także no, jeszcze jest dużo do zdobycia. No, w meczu o trzecie miejsce w turnieju Final Four PGS hatów przegrała po tiebreaku z Berlin Volleys. Na torze Sepang dziś wyścig Formuły 1 wygrał czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Sebastian Vettel. To pierwsze zwycięstwo Niemca od dawna. Great drive, great drive. Well Numer 1 is back. Top class. Ferrari is back. un grande set. Tak, cieszył się Sebastian Vettel po pierwszym zwycięstwie w samochodzie Ferrari. Drugie miejsce walczył dziś Brytyjczyk Lewis Hamilton, trzeci był Niemiec Nico Rosberg, obaj z Mercedesa. W kraju grali w hokeja i to na ostro. GKS Tychy wygrał z GKS Jastrzębie 4-1 w czwartym meczu finału Mistrzostw Polski. Po tych dwóch finałowych meczach jest remis 2-2, a wygrać trzeba cztery spotkania, mówi Jakub Witecki z GKS Tychy.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 Noc pod znakiem szalotnych opadów deszczu w całym kraju na termometrach od 3 do 6 stopni i jutro też wszędzie przydadzą się parasole, będzie od 6 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.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 Na Borowiecka. autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jestem szczęśliwy. Mamy siebie cudownego synka. I jesteśmy zdrowi.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 A teraz czas na książki. Z najwyższej płci. Aby być dokładnym na jedną, dziś w specjalnym trzecim w tym miesiącu wydaniu audycji, Michał Nogaś, dobry wieczór, zacznę od fragmentu z tejże książki. Wchodzimy na wzgórze oliwne od północnej arabskiej strony. Jest niedziela palmowa, wczesne popołudnie. W Betwagę, po drugiej stronie wzgórza, ma się niebawem rozpocząć uroczysta procesja wiodąca tą samą trasą, którą Chrystus na osiołku wjechał do Jerozolimy. Chłopiec ma na imię Mohamed. Siedmiolatek poza przedstawieniem się, podaniem wieku i prośbą o pieniądze nie potrafi wydusić z siebie słowa po angielsku. Nieco lepiej idzie jego koledze, który podbiega do nas chwilę później, przedstawia się jako walid i z miejsca pyta, czy jestem z al -Jaziry. Gdy odpowiadam, że nie, niepocieszony odchodzi. To kilka zaledwie zdań z książki, o której dziś porozmawiamy. Książka nosi tytuł Święta Ziemia, opowieści z Izraela i Palestyny Napisał ją Marcin Gutowski, mój redakcyjny kolega. Doskonale go państwo znają. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I o tej książce dziś porozmawiamy. ze Świętej Ziemi z Izraela i terytoriów palestyńskich dziś pojawi się w audycji z najwyższej półki. Powiem jeszcze tylko, że działa nasz profil na Facebooku z najwyższej półki, tam i okładka książki Macina Gutowskiego do zobaczenia i zdjęcia z niektórych miejsc, w których był, które mnie z kolei udało się przywieźć z licznych hmm, podróży po świętej ziemi. No to raz jeszcze dobry wieczór oficjalnie. Dobry wieczór całkiem oficjalnie. Kłaniam się jeszcze bardziej oficjalnie, jeszcze bardziej nisko. 450 stron książki, którą od razu to powiem, świetnie się czyta. Człowiek, który chociaż raz był w Izraelu i na terytoriach palestyńskich, wraca myślami do tamtych chwil, wraca do ludzi, których poznał, do miejsc, które widział. A ten, kto nie miał okazji tej, te, tego miejsca jeszcze odwiedzić, ale sięgnie po książkę, to momentalnie się przeniesie y, na Świętą Ziemię i pozna y, ludzi, którzy tam mieszkają, zwyczaje, no i będzie starał się rozwikłać tę zagadkę, jak to możliwe, że w jednym miejscu to wszystko się spotkało i jeszcze wciąż funkcjonuje, o czym będziemy też oczywiście dziś mówić. Ale zanim o tym, co tam zobaczyłeś jakich ludzi spotkałeś, to chciałem zapytać o, o to, jaki miałeś obraz, a właściwie wyobrażenie tego miejsca, przed pierwszym wyjazdem? Okej, naprawdę muszę odpowiadać na to pytanie. Wolałbym, nie, bo to było bardzo naiwne i bardzo stereotypowe postrzeganie tego miejsca. Jakieś 10 lat temu pierwszy raz nam się zjawiłem. Niewiele o nim wiedziałem, poza tym, że wydawało mi się, że to jest rzeczywiście święta ziemia, przed którą należy skłaniać głowę, że mieszkają tam Żydzi, że mieszkają tam Arabowie i że pewnie grozi mi jakieś śmiertelne niebezpieczeństwo, kiedy będę chodził ulicami. To była taka prywatna wyprawa z moją narzeczoną, wtedy nie, jeszcze dziewczyną, obecną żoną. Wieczorem musieliśmy się gdzieś wybrać w Jerozolimie, przejść przez Stare Miasto. Oczywiście się zgubiliśmy no i obawialiśmy się, że ci Arabowie, którzy stoją za rogiem albo za chwilę się, nie wiem, wysadzą w powietrze albo wycelują z nas, w nas z albo coś jeszcze gorszego nas spotka, no bardziej stereotypowego podejścia chyba mieć nie można. Zgubiliśmy się, moja żona pytała o drogę, ja pytałem o drogę, gdzieś tam spotkaliśmy ultraortodoksyjnego Żyda, ona zapytała go, którędy trafić tam, gdzie chcemy dojść. On bardzo takim stanowczym ruchem odwrócił się do mnie i powiedział z kobietami nie rozmawiam. To było nasze pierwsze spotkanie ze Świętą Ziemią. Jeszcze jedno takie odczucie, które pamiętam, to jest przy wyjściu z lotniska. To było lato, to był sam początek pierwsze dni września i gęste, gorące powietrze bez tlenu, które porównuje do roztworu żelatyny. Niezbyt ładnie pachnące, niezbyt smaczne, ale jakoś tęskniłem od nie, za nim od, od tego pierwszego razu i za każdym razem, kiedy wracałem, chciałem ten haust powietrza nabrać i nauczyć się nim oddychać. A ile razy do tej pory byłeś tam, w Izraelu i na terytoriach palestyńskich? No to było kilkanaście wizyt różnych. I takich prywatnych, i reporterskich, i związanych ze zbieraniem materiałów do książki, i, i radiowych. Za każdym razem starałem się zobaczyć jak najwięcej, spotkać z jak największą liczbą ludzi, porozmawiać, taki trochę natrętny jestem, już może niektórzy mają mnie dość, bo dosiadam się do ludzi w kawiarniach albo zaczepiam ich na ulicy. A kiedy się pojawił pomysł książki, bo przecież tyle spotkań, tyle osób poznanych, tyle historii usłyszanych, widzianych też i, i nagle taki pomysł by to wszystko zebrać w jednej książce i opowiedzieć, przedstawić ludzi. No, i tę wyjątkową różnorodność miejsca, um, które przecież tak w ogóle na mapie zajmuje zaledwie skrawek, a tyle tam się dzieje. Pomysł pojawił się ponad dwa lata temu, zdaje się. No i wziął się stąd, że zauważyłem, jak wiesz, jestem typem reportera raczej słuchającego niż gadającego, stąd też mam niejaki kłopot z opowiadaniem o tym, co inni mi opowiadali. Natomiast zauważyłem, że jeżeli chodzi o opowiadanie historii, które spotkałem mnie w Izraelu, to wręcz do tego pre i mógłbym długo, namiętnie i bez końca i bardzo chcę się tym dzielić. Wydaje mi się to bardzo ciekawe i w oczach słuchających zauważam, że im też dzięki Bogu to ciekawe się wydaje stąd wziął się ten pomysł wydało mi się, że skoro byłem niemal wszędzie i rozmawiałem z niemal każdym, bo taki też sobie postawiłem cel przed sobą to chcę się tym podzielić, bo to jest moim zdaniem najlepszy sposób na próbę zrozumienia. Może nie zrozumienie, bo nie wiem, czy to jest wykonalne Świętej Ziemi, ale na próbę zrozumienia tego, co się tam dzieje, jakie ono ma znaczenie, co znaczy dla ludzi w niej mieszkających właśnie posłuchanie głosów tych ludzi. I to bardzo mocno chcę zaznaczyć i zaznaczam za każdym razem. To nie jest mój punkt widzenia na Świętą Ziemię, to nie jest w pewnym sensie moja książka. To jest książka e, mieszkańców Świętej Ziemi. Grubo ponad stu osób, z którymi się spotkałem i którzy opowiedzieli mi swoje historie, którym oddałem głos. Można powiedzieć, że najważniejsze miejsce w tej książce odgrywa Jerozolima, dlatego, że największą liczbę rozdziałów jej poświęcasz. Ale poza... To jest to też najbardziej skomplikowane i niezwykłe miejsce, budzące pewnie największe namiętności. Ale poza Jerozolimą piszesz także o Tel Awiwie i o Wybrzeżu. Piszesz o ziemi palestyńczyków, o pustyni Negev, przepięknej, o południu Izraela, zabierasz czytelników do Galilei, czyli na północ, na wzgórza Golan, gdzie także po pierwsze przepiękne krajobrazy, a po drugie dawne kibuce, które wciąż funkcjonują, miejsce, w którym osiedlali się Żydzi wracający niejako albo emigrujący do Palestyny. I to są różne miejsca, o których piszesz. Za chwilę tam będziemy, opowiemy o nich, ale chciałbym, byśmy zaczęli od Jerozolimy jednak. Muszę przyznać, że pierwsza moja wizyta w tym mieście to była właśnie Niedziela Palmowa. I miałem takie wrażenie, że nie jestem w stanie ogarnąć ani rozumem, ani wzrokiem tego wszystkiego, co się tam dzieje, tego konglomeratu narodowości, religii, dźwięków, zapachów, smaków. Tak, to jest taki wyjątkowy dzień. To jest jedyny dzień właściwie w roku, kiedy katolicy, chrześcijanie akurat tego obrządku mogą zostać zauważeni publicznie, bo maszerują przez wschodnią Jerozolimę, przez wzgórze oliwne, w takim korowodzie no niezwykłym, rozśpiewanym, roztańczonym, rozbębnionym w mury starego miasta przez Dolinę Cedronu. Arabscy, muzułmańscy mieszkańcy tego miejsca wylegają na dachy, na balkony, machają, klaszczą, witają swoich chrześcijańskich sąsiadów, no, no rzeczywiście wydarzenie niezwykłe, ale z drugiej strony, co jest zwykłe w tej ziemi i tego doświadczyłem też zbierając materiał do tej książki i nie tylko, będąc sam za każdym razem, że zaskoczenie czeka na każdym kroku i wydawałoby się, że już nic bardziej niezwykłego cię nie spotka, bardziej niespotykanej historii nie usłyszysz, a krok dalej to się dzieje. Jerozolima jest miastem podzielonym. Zachodnia część należy, mieszkają w niej Żydzi, należy do Izraela. Wschodnia jest zamieszkała przez Arabów, Palestyńczyków. Jak to wygląda? Niesamowity tygiel, dużo nienawiści, dużo braku zrozumienia, ale też próby spotkań, próby rozmów. Dużo nieufności przede wszystkim, tak mi się wydaje. To jest takie słowo, którego by należało tutaj użyć i to ta nieufność oddziela od siebie ludzi przede wszystkim. Natomiast no, pytanie, jak to wygląda, to jest pytanie pewnie dla przyszłego laureata pokojowej Nagrody Nobla. No, nie sposób oddać słowami to zróżnicowanie, te konflikty to ciągłe napięcie, które towarzyszy na co dzień mieszkańcom Izraela i Palestyny, którzy starają się na co dzień żyć normalnie, którzy starają się na co dzień pewnie wypierać trochę to, co wokół nich się dzieje, którzy starają się toczyć swoją egzystencję tak jak to możliwe, najspokojniej, najlepiej dla ich rodzin, dla ich najbliższych, ale z drugiej strony ciągle gdzieś czują na plecach, ciągle gdzieś jest pod skórą ten niepokój, że zagrożenie jest śmiertelne. No dobrze, ale każdy, kto jedzie do Jerozolimy więcej niż jeden raz, musi sobie znaleźć własny sposób na to miasto, żeby się w tej przestrzeni odnaleźć i żeby po prostu zwyczajnie porozumieć się z ludźmi. Kiedy jest się w zachodniej części miasta, no to oczywiście ortodoksyjni Żydzi, ale też wyznawcy różnych obrządków religii, chrześcijaństwa. Potem wystarczy przejść przez stare miasto, wchodzi się do Jerozolimy Wschodniej, muzułmanie, zupełnie inny świat. I teraz, jak człowiek, który tam nie żyje, na co dzień jest w stanie ogarnąć, poznać to miasto? Z kim się może zaprzyjaźnić? Z kim może porozmawiać? Jak to szukałeś bohaterów, którzy otwierali cię na Jerozolimę? Bardzo różnie. Natomiast, jak zrozumieć to miasto? Moim zdaniem, należy porzucić swój sposób postrzegania tego miejsca. Należy się dać ponieść. Każdy ma jakieś swoje nakładki. Niektórzy przybywają z religijną nakładką, przez której pryzmat patrzą na to, co się tam dzieje. Tak? że to jest ziemia święta? Siadają do autokaru, wysiadają przy jednym kościele, znowu wsiadają, przy następnym są jak na safari, gdzie miejsce, w którym są, widzą tak naprawdę tylko przez kuloodporne okna autokaru często. Inni przyjeżdżają z innych powodów, widzą to miejsce jeszcze inaczej, przez inną nakładkę, a żeby je naprawdę zrozumieć, to trzeba ten papierek zedrzeć, trzeba wejść do środka tego cukierka i porozmawiać z jego składnikami, bez żadnych oczekiwań, bez żadnego nastawienia, jeśli nie będą chcieli rozmawiać, trudno, jeśli będą nieufni, trudno, czy się z, uda z nimi zaprzyjaźnić, nie wiem, czy należy się starać, jeśli tak, to świetnie, jeśli nie, to tak ma być. Chodzi o to, wydaje mi się, mnie chodziło o to, zbierając materiały do tej książki, żeby posłuchać szczerych, prawdziwych, możliwie prawdziwych historii ludzi, tak jak oni chcą, ją, chcą je opowiedzieć, bez specjalnych oczekiwań i po prostu zwyczajnie oddać tym ludziom głos. Jak Ci się udało odnaleźć tak wielu ciekawych bohaterów? Ortodoksyjnych Żydów, tych, którzy przypłynęli do Izraela na początku państwa, czyli pod koniec lat 40., ich potomków, Żydów współczesnych, ale też Palestyńczyków, Samarytanów, Druzów. I w jaki sposób szukałeś tych ludzi? Jak docierałeś na ziemi, której nie znasz na co dzień? Dzięki Bogu tam każdy ma niezwykłą historię. Oczywiście pewne przygotowanie było niezbędne. Umówiłem niektórych wcześniej. Ktoś odesłał mnie do kogoś innego, ktoś znał jeszcze kogoś innego, ktoś twierdził, że tamten ma ciekawą historię, a ktoś inny jeszcze ciekawszą. Natomiast bywało bardzo różnie, tak jak mówiłem. No przysiadałem się do ludzi w kawiarniach i okazywało się, że otwierało mi się szeroko oczy i, i, i buzia na to, co opowiadali. Była taka historia w Safedzie, to jest miasto na północy Izraela, stolica Kabały, takie jedno z świętych miast judaizmu, gdzie pewien starszy pan poprosił mnie, żebym poniósł mu zakupy. Okazało się, że idzie do mekwy, czyli łaźni rytualnej żydowskiej, w której pracuje. Opowiedział mi po drodze swoją historię, był izraelskim żołnierzem, służył w marynarce wojennej. Jego życie zmieniło się zupełnie, kiedy przez przypadek został zamknięty w chłodni na okręcie, przeżył śmierć kliniczną, postanowił rzucić wojsko, został w mykwie tam, zaczął pracować, służyć haszem najwyższemu w ten sposób, żeby się odwdzięczyć za to, co e, mu wyświadczył, za to, że przeżył. Posiedzieliśmy w mykwie, ugotowaliśmy tam razem zupę, porozmawialiśmy. Przyszło kilku jego znajomych, oni opowiedzieli mi swoje historie, wysłali mnie do kolejnych ludzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A czy byłeś zaskoczony tym, bo kiedy czytałem twoją książkę, to miałem takie wrażenie, właśnie to, o czym mówisz, że masz taką umiejętność otwierania ludzi, czy byłeś zaskoczony ciężarem też tych opowieści? Za każdym razem, niemalże. Zaskakiwały one mnie niezwykle, bo jeśli jednego dnia rozmawiałem z kobietą, która w dzieciństwie straciła na swoich oczach całą rodzinę, którą zamordowali palestyńscy terroryści, wchodząc do ich mieszkania z długą bronią, otwierając po prostu ogień. Ona schowała się gdzieś tam w łazience w, w koszu na pranie, zdaje się. To, to jedna z wojen. To nawet chyba nie była wojna. To byli bardzo tak. tak hmm. Palestyńscy, którzy przeszli z Libanu. Wydawało mi się, że ni niczego ciekawszego, bardziej wstrząsającego już nie usłyszę. Następnego dnia pojechałem na Wzgórza Gola, gdzie spotkałem mężczyznę, który jest pozbawiony ręki, nogi i wzroku w jednym oku, bo jako dziecko wszedł na minę przeciwpiechotną w swojej wiosce, która jest zaminowana, bo grał w piłkę i o kilka metrów za daleko, niż było mu wolno, po prostu poszedł. Dziś ma swoje dzieci, traci wzrok w drugim oku, mówi, że chce się na te dzieci jak najbardziej napatrzeć i każdej nocy śni mu się, że jeden z jego synów też wchodzi na minę przeciwpiechodną. To są historie, które wyciskają piętno na życiach tych ludzi, właściwie do końca tych żyć. I trudno, żeby nie wyciskały piętna na, na, na słuchającym. I takich historii jest mnóstwo zresztą no, wystarczy do książki zajrzeć I, i codziennie one mnie zaskakiwały, ale to nie są tylko historie straszne, tylko historie zamachów, tylko historie śmierci, cierpienia, konfliktu, e, wojny. E, to są też czasem Codzienne historie, które wydaje mi się, że dla polskiego czytelnika mogą okazać się niezwykle ciekawe. Historie falaszów, etiopskich Żydów, imigrantów z Etiopii, którzy no, na masową skalę w latach 90. byli przywiezieni do Izraela. Właściwie no, uratowani od śmierci często w Etiopii. To są historie byłych terrorystów palestyńskich, byłych więźniów. To są historie propalestyńskich, izraelskich aktywistów, także byłych żołnierzy, którzy zabierają turystów, zabierają dziennikarzy, zabierają Izraelczyków, zabierają szkolne wycieczki na zachodni brzeg, tam gdzie utrwalana jest izraelska okupacja, gdzie oni sami ją własnymi rękami utrwalali, żeby pokazać, że słuchajcie, to się dzieje kilkaset metrów często od waszych domów, kilka kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów w waszym imieniu i to jest zaprowadzane rękami waszego wojska, waszego państwa. Często Izraelczycy nie zdają sobie z tego sprawy co się dzieje tak blisko nich w ich imieniu, no, taka historia też przypomina mi się byłego żołnierza, który jest aktywistą Szowrimsztyka, czyli przełamujący milczenie. To jest taka bardzo znana organizacja byłych izraelskich żołnierzy, którzy właśnie pokazują innym, co robi izraelskie wojsko na zachodnim brzegu. Ten człowiek urodził się w Jerozolimie, całe życie niemalże spędził przy ulicy Betlejemskiej, tam się wychowywał. Ale dopiero kiedy pojechał na zachodni brzeg jako żołnierz w imieniu państwa izraelskiego, dowiedział się, że ulica Betlejemska, przy której mieszkał wiele lat, prowadzi do Betlejem, które jest na zachodnim brzegu, za murem separacyjnym dzisiaj. To pokazuje, jak duża jest niewiedza, chęć też ucieczki często zrozumiała u Izraelczyków. Jak te dwa światy często się zupełnie nie znają. Trudno się z jednej strony dziwić, bo można zrozumieć to, że ludzie chcą żyć normalnie, mają napięć aż za nadto i bez tego, co dzieje się po sąsiedzku. Też ja lomasz wątki, wygadolu pa chodni gelganci, kolamet i noc, hasz I'm what I believe. not perfect, we're still the tribulations going to going to i said, is the To mi krespety, bo rygorst się doł. Bikola rutyn. Adjem, ja trilu le rutry fachim. Animami. Mieszka, ja tym by atykutnik. No winkle, by by ilu tarbut. W ja i jest sefanie A za moussara chim, krepaletowanor. Mosę wetać mo, matrila so. Oni kim amotob, mi ma kiedy? La asortachere, kama ma Kali? tak mina. To nie jest dla To Z najwyższej półki. Wspólnie z Marcinem Gutowskim rozmawiamy o świętej ziemi. To tytuł książki pełnej opowieści o Izraelu i Palestynie. Słuchamy też muzyki stamtąd. Tę piosenkę przed chwilą wybrał Marcin. Co to było i o czym? Hadagna Hash, To jest mój ulubiony izraelski zespół tytuł piosenki Ani Ma Amin. Ani Ma Amin to znaczy ja wierzę. To jest też tytuł jednej z najważniejszych modlitw judaizmu, wyznania wiary. Tyle, że tutaj panowie z Hedach śpiewają o tym, że wierzą, że skończy się to wszystko, co złe w ich kraju. Skończą się nierówności społeczne, skończy się niesprawiedliwość, skończy się rasizm, skończy się izraelska okupacja być może. No i też o tym, jak trudno jest na co dzień żyć w tym ciągłym napięciu, w tym, z tym ciągłym bagażem izraelsko-palestyńskim na grzbiecie. To może teraz, to jest dobry moment, byśmy porozmawiali o tym, co każdego, kto do Izraela przybywa, a potem powraca, tak jak my mieliśmy to szczęście wielokrotnie, każdego uderza to, no men zderzenie dwóch światów. Świata Żydów ortodoksyjnych, to bardziej Jerozolima, i świata Żydów nowych. Oni, każdy z nich mówi o sobie, jestem Sabrą, to Telawiv i okolice. Jak to się w ogóle udaje pogodzić? Tego się nie udaje pogodzić. To jest jeden z najciekawszych, jeśli nie najciekawszy aktualnie aspekt... Godzina drogi i dwa różne światy. Absolutnie. To pokazało, że zresztą ostatnie wybory parlamentarne, gdzie w Tel Awiwie 40% głosów zdobyła świecka lewica, a partie religijne, ultraortodoksyjne, żydowskie nie przekroczyły progu wyborczego. Natomiast w Jerozolimie 40% łącznie zyskały partie ultraortodoksyjne i jeszcze więcej prawica, Kilkadziesiąt minut drogi samochodem pomiędzy jednym miastem, a drugim, a dwa zupełnie inne światy. Jeden to wyzwolona plaża, krótkie spodenki, bikini, surfing, sex shopy co pięć metrów, sklepy z trawką, nocne kluby, kawiarnie żyjące przez całą noc ulicę, a z drugiej strony zamknięte, jerozolimskie, zatęchłe, enklawy po których przemykają, patrząc na, na chodnik albo nie w oczy przechodniom, ubrani w długie płaszcze, hałaty, futrzane czapy hasydzi, którzy żyją tym, co nakazuje Tora, czyli księga sprzed kilku tysięcy lat i chcą, żeby tym żył cały kraj, żeby tym żył cały naród. Tak, no kiedy chodzi się ulicami mea czyli dzielnicy ortodoksów w Jerozolimie, po pierwsze ma się wrażenie, jakbyśmy trafili na warszawskie nalewki, XIX wieku, a po drugie coś, czego wiele osób nie potrafi zrozumieć. Ci ortodoksyjni Żydzi, mieszkający w centrum swojego świata czyli w Jerozolimie nie uznają państwa żydowskiego. Ci najbardziej ortodoksyjni tak. No i w książce jest jedna taka historia. Zresztą bardzo długo starałem się tego pana na, namówić na rozmowę. Długo nie chciał się dać namówić. Joelisz Kreuz. To, to taka twarz, można powiedzieć, takiej skrajnej hasyckiej grupy naturei karta, która odrzuca właśnie istnienie państwa izraelskiego. Dlaczego odrzuca? Dlaczego że odrzuca istnienie państwa Izrael? A no dlatego, że ich zdaniem no to Mesjasz ma zaprowadzić żydowskie państwo w Palestynie czy gdziekolwiek indziej, a nie jacyś politycy będą tutaj im takie państwo zaprowadzać. W związku z tym o niej na przykład, wręcz rozmawiałem z przywódcami Iranu, którzy wprost mówią, że należy państwo żydowskie w Palestynie zniszczyć. Długo starałem się tego pana namówić, bo on generalnie nie rozmawiają z nikim, a już zwłaszcza z obcym, a już zwłaszcza z gojem. Zresztą, bardzo taka, wydaje mi się, ciekawa historia, że patrząc mi prosto w oczy, kiedy rozmawialiśmy, ten pan zapytał mnie, czym się różni goj od krowy, czyli czym się różni ja od krowy. I sam sobie na nie odpowiedział, że właściwie niczym, bo nasza egzystencja sprowadza się właściwie do tego samego, poza tym, że no goj jeszcze gada, ma taką dodatkową funkcję. No niezwykłe spotkanie. Byliśmy w jego domu, dwie maleńkie izby, wszystkie niemalże ściany zastawione książkami z hebrajskimi złotymi inskrypcjami, z książkami do nauki Tory, do, z komentarzami do Talmudu. W kuchni krzątała się, ubrana w długą suknię z okrytą głową jego żona. Po izbach biegało 14 ich dzieci. To taka średnia mniej więcej, jeśli chodzi o Measherim i tego typu dzielnice. No i ten pan opowiadał o tym, jaki ma stosunek do obcych, jaki ma stosunek do innych. Czym zagraża na przykład korzystanie z internetu, korzystanie z telefonów komórkowych. Czym? Zatraceniem. Zatraceniem w tym świecie. Porzuceniem Elohim, porzuceniem najwyższego skąd się biorą rozwody, skąd się bierze nieszczęście, skąd się bierze to, że ludzie są samotni. A no właśnie stąd, że każdy ma w swoim pokoju komputer, w ogóle stąd, że każdy ma swój pokój. Spójrz, mówił, my mieszkamy w dwóch małych izbach po 10-15 metrów kwadratowych. Tutaj ja śpię z siedmiorgiem dzieci, w drugim pokoju śpi żona z dziewczynkami i jest nam dobrze. Nikt nie może powiedzieć, że ma coś swojego. To Bóg decyduje o tym, co mamy, a nie my sami. Staramy się być, tak mówił, w ostatnim wagonie tego świata. Świat jest jak pociąg, który pędzi na niechybną śmierć. My przynajmniej staramy się być w ostatnim wagonie. To jest ich dewiza. To oczywiście jest taka najbardziej kontrowersyjna i też konserwatywna twarz Jerozolimy. Miasta pełnego religii, sprzeczności, Dobry. Ale dosyć reprezentatywna wbrew pozorom. To nie jest jakiś nieznaczący margines. No, Jerozolima coraz bardziej właśnie taka się staje. Młodzi ludzie opuszczają często Jerozolimę. Młodzi ludzie, którzy chcą żyć inaczej, bo ci ortodoksi po prostu coraz bardziej zdobywają teren, coraz bardziej zdobywają znaczenie, przejmują miasto wręcz. Są skuteczni. No, demografia też jest nieubłagana. No, jeżeli średnia, to tak mniej więcej 12 dzieci w takiej rodzinie. No, no to, to to jest nie do przejścia. No i teraz z Jerozolimy wsiadamy do szeruta, który nas zawiezie do, do Tel Awiwu. Pod wskazany adres. I tam zupełnie inny świat. Tam zupełnie inny świat. Tam z kolei ortodoksi są wypychani. Jest ulica Szynkin, gdzie jeszcze niedawno sporo ortodoksów w Tel Awiwie było, ale no właśnie, teraz staje się coraz bardziej liberalna, coraz bardziej lewicowa, wyzwolona, powstają tam kolejne kafejki, młodzi ludzie coraz bardziej lubią się tam spotykać. Zupełnie inny świat podczas kiedy w Jerozolimie spędzić dzień i nie zobaczyć ultraortodoksyjnego Żyda, muzułmanina, muzułmanki z zakrytą głową, to wydarzenie, to w centrum, w północnym Tel Awiwie, tym najstarszym, tym takim najbardziej nowoczesnym, spotkać właśnie taką osobę nie sposób. Wszyscy chodzą w, w krótkich spodniach, w klapkach, wyprostowani, często bez pod podkoszulków, z, z gołymi torsami mężczyźni. E, sabrowie, to jest właśnie Sabra, urodzony w Izraelu, rodowity Izraelczyk, z podniesioną głową, nie z pejsami i w hałacie, nie ten, który pamięta Holokaust, on sam wykuwa swój los, e, on wie czego chce, dla niego religia nie jest już tak istotna. Sabra to kaktus. Sabra to opuncja, tak. E, z zewnątrz szorstka, nieprzyjemna, potrafiąca Ukuć dotkliwie, ale w środku słodka, posiadająca tę żydowską tożsamość, posiadająca to, co najważniejsze, tę całą spuściznę, którą w sobie Żydzi noszą. Kiedy jedzie się do Izraela i chodzi się ulicami, to oczywiście najczęściej poza językiem hebrajskim w tej chwili słyszy się język rosyjski. Tak. Ponad milion z siedmiu milionów Izraelczyków to są imigranci z byłego Związku Radzieckiego, zresztą jedna z najstarszych żydowskich osad w, w Palestynie, wtedy jeszcze Rishon Le'zion, czyli pierwsi na Syjonie, dziś jest tak prześmiewczo nieco nazywania Raszyn Le'zion. Rzeczywiście, często łatwiej tam usłyszeć język rosyjski niż język hebrajski. Zresztą e, mnie, bo zdaje się, słowiańskich rysach twarzy często brano za Rosjanina i kiedy wchodziłem do sklepu czy do kawiarni czy gdziekolwiek indziej, to witano mnie po rosyjsku. Co mówili, co mówią twoi rozmówcy w książce, a także zapewne poza nią o tej zmianie struktury społecznej Izraela w ostatnich latach? No to jest bardzo skomplikowane, oczywiście. Bardzo różnie mówią. Niektórym się to podoba, niektórym nie, ale wszyscy są zgodni, że jest to nieuniknione. Jest to kraj, jest to kraj imigrantów, jest to kraj przybyszów z każdej części świata. Przybyszów z Bliskiego Wschodu, z Jemenu, z Iraku, z Egiptu, oczywiście żydowskich przybyszów. Przybyszów z Afryki, tak jak już mówiłem, etiopskich Żydów na przykład. Przybyszów oczywiście z Europy, często z Europy Środkowo-Wschodniej. ze Stanów Zjednoczonych, przybyszów z Ameryki Południowej. Tam są ludzie z każdego zakątka świata i chcą tworzyć jeden kraj, jedno państwo. Chcą mieć jedną tożsamość i co najciekawsze, od 70 lat świetnie im to wychodzi. Mimo, że tak wiele ich różni, mimo, że te nierówności społeczne, że nieporozumienia, konflikty wszelkiego rodzaju pomiędzy wszelkimi grupami społecznymi są na porządku dziennym. To, to państwo ma się świetnie, to państwo doskonale się rozwija, to państwo w ciągu tych 70 lat z nieistnienia przeszło do niezwykłego dobrobytu. To jest państwo, które tylko Stanom Zjednoczonym ustępuje, jeżeli chodzi na przykład o produkcję wszelkiego rodzaju nowych technologii. No ale to wszystko dzieje się też kosztem wielu innych ludzi, o czym za chwilę opowiemy. Jeszcze jedna rzecz związana z strukturą społeczną i mieszkańcami Izraela, oczywiście nie możemy o tym zapomnieć bardzo wielu nowych mieszkańców, obywateli, przede wszystkim z dawnego Związku Radzieckiego, ale kiedy chodzi się ulicami Tel Awiwu, kiedy spotyka się ludzi starszych, no to oczywiście wielu z nich przyjechało tam z Polski albo ma w Polsce swoje korzenie. Kiedy powstawało państwo Izrael i decydowano o tym, jakie języki będą w tym państwie obowiązywały, to jednym głosem język polski przegrał z angielskim. Kiedyś Polscy, że ci, którzy przeżyli Holokaust albo wyjechali stąd przed II wojną światową, no, byli. Stanowili ważną część tkanki społecznej tego kraju. Teraz to się zmienia? Do dziś w dużej mierze stanowią. Nie ma ważnej redakcji gazetowej, telewizyjnej, radiowej, w której nie byłoby ludzi z Polski. Oni nie mówią po polsku ze sobą, oni mówią po hebrajsku, często wiedzą, że mają polskie korzenie, ale nie spotykają się specjalnie bo, i nie kultywują tej tożsamości polskiej, bo to są w dużej mierze przybysze z lat 60., lat 50., -tych, z tych ali, czyli z tych imigracji do y, Izraela. Wtedy nieco inny etos Izraelczyka obowiązywał. Wtedy miało się wysiąść z samolotu, o czym zresztą jedna z bohaterek mówi. Zresztą dziennikarka przez lata no, chyba najważniejszej, największej izraelskiej gazety Harec y, opowiada. Wtedy wysiadając z samolotu miało się zapomnieć o swojej przeszłości. Miało się być pełnej krwi Izraelczykiem, mówić po hebrajsku i przeszłość miała nie obowiązywać. Miało się mieć nowe imię, nowe nazwisko i zacząć zupełnie nowe życie w zupełnie nowym kraju. Takie standardy zresztą wprowadzili ojcowie założyciele państwa Izrael. No, w książce jest rozmowa z wnukiem Dawida Ben-Kuriona, który opowiada, że mimo, że dziadek spędził w Polsce niemal 20 lat życia, to nigdy o Polsce nie opowiadał w innym kontekście niż w kontekście marzenia o przybyciu do, do Palestyny i, i założeniu państwa żydowskiego. Dla niego tamto życie się nie liczyło, dla niego nie miało ono znaczenia. Kiedy przybył do Izraela, znaczy wtedy Palestyny jeszcze, po prostu urodził się na nowo, tak mówił Dawid Ben-Gurion. I tak przez wiele pokoleń, przez kilka pokoleń Izraelczycy myśleli, do tego ich nakłaniano. Dziś to się zmienia. Chociażby ta imigracja z Związku Radzieckiego z lat 90. to już jest zupełnie inna imigracja. Dziś każdy może zachować swoją starą tożsamość. Dziś Izrael jest bardzo kosmopolityczny, stara się przynajmniej. Etiopczycy mogą kultywować swoje tradycje. Rosjanie właściwie często nie mówią po hebrajsku. Ja spotkałem, ona nie jest opisana w książce, ta historia, ale spotkałem na przykład mm, byłego białoruskiego dyrektora teatru, który dzisiaj w Aradzie na południu Izraela w mieście na Pustyni Negev zamiata ulicę, bo ma problemy z nauczeniem się yy, hebrajskiego, ale też nie jest mu on specjalnie potrzebny, bo w Aradzie jest mnóstwo Rosjan i właściwie oni są w zamkniętej społeczności, mają swoje media, mają swoje gazety, mają swoje telewizje. Czego im więcej do życia potrzeba? O Benguwionie też można poczytać w rozdziale w książce Macina poświęconym pustyni Negev. O tym, co myślał założyciel, ojciec, założyciel, jeden z ojców założycieli, o tym I marszu co dziś na południe. I dzieje się na jego grobie, to jest, myślę ciekawost. Tak, to też właśnie chciałem podkreślić, że to dla wielu osób może być niespodzianka. A także opowieść o przepięknie położonym kibucu z Debokę, w którym Benguwion mieszkał przez lata i tam. Tam umarł. No dobrze, ale teraz z części zamieszkiwanej przez Żydów przenosimy się na drugą stronę, bo to kraj podzielone. Zachodni brzeg i strefa gazy. Palestyńczycy mieszkający w no, niezwykle nieludzkich warunkach, przynajmniej jeśli chodzi o strefę gazy. No nie da się ukryć. Zwłaszcza zmieniło się to po wojnie zeszłorocznej, która no, strefę gazy w dużej mierze zmieniła w jedno wielkie gruzowisko. Kilkaset tysięcy osób straciło dach nad głową, ale i bez tego nie było im łatwo. No, w książce opowiadam historię na przykład rodziny, która przez kilka lat nie może się ze sobą spotkać. E, Przejechali w odwiedzinę do strefy gazy, do Teściowej. Mąż został w domu w Ramalna na zachodnim brzegu. E, w międzyczasie wybuchła wojna. W międzyczasie zaczęły się izraelskie naloty. Strefa gazy została zablokowana, całkowicie zamknięta e, i już nie wyjechali. I już y, kobieta z czwórką dzieci y, nie wróciła do męża do dzisiaj. Przez kilka lat korespondują ze sobą, starają się poruszać niebo i ziemię, żeby móc wrócić do, do domu i nie udaje im się to. Starają się wszelkie organizacje pozarządowe, urzędy izraelskie, palestyńskie i te hamasowskie ze strefy gazy i te fatachowskie z zachodniego brzegu mobilizować i nie przynosi to rezultatu. To jest, to jest codzienność ludzi w strefie gazy często. Oni się zresztą z tej codzienności śmieją i to jest najbardziej porażające w tym wszystkim, że mówią, że nic innego im nie pozostało, bo to, że izraelska marynarka strzela do nich, kiedy wypływają nieco dalej niż mogą w morze, <grym> co jest właściwie jedyną możliwością opuszczenia tego spłachetka lądu, to, że z drugiej strony mają mur czy płot chroniony przez izraelskie wojsko, które też otworzy ogień do każdego, kto zechce go przekroczyć, to, że nie mogą eksportować w sposób wolny swoich towarów, to, że nie mogą się przemieszczać, to jest, to, to jest właśnie ich codzienność, z której się śmieją, bo jak mówią, nic innego im nie pozostało. To, że patrzą na często śmierć, cierpienie swoich najbliższych, swoich rodziców, swoich sióstr, swoich braci. Ale z drugiej strony, to też trzeba bardzo mocno zaznaczyć, ta polityka izraelska, też ma swoje uzasadnienie i usprawiedliwienie. No, to nie jest bezcelowa agresja, tak? to jest wręcz odpowiedź na agresję, na wystrzeliwanie rakiet, na, na to, że na miejscowości w okolicach Strefy Gazy i nie tylko, te dalej położone też, wystrzeliwane są rakiety, że budowane są tunele, przez które próbują się przedostać terroryści po to, żeby niewinnych przecież cywilów atakować w Izraelu. No to, to nie jest takie proste, że jest złe izraelskie wojsko, które ciemierzy niewinnych Arabów zawsze. Tak, niewinni najczęściej cierpią, ale z drugiej strony choćby mur separacyjny na zachodnim brzegu, kiedy powstał niemalże ustały zamachy terrorystyczne, które kiedyś były codziennością. Każdy kij ma dwa końce i nie ma prostych odpowiedzi. No ma też taki koniec, że na terenach palestyńskich coraz bardziej e, na te tereny wdzielają się żydowscy, osadnicy, powstają kolejne osiedla i właściwie Palestyńczycy zostają bez ziemi do uprawy. Często tak. E, codziennym widokiem jadąc przez zachodni brzeg są sterty opon ustawionych na sobie albo metalowe beczki po jakichś olejach czy benzynie, które stoją w środku pola w środku pustej przestrzeni. Wewnątrz tych opon czy beczek rosną oliwki, które zasadzili żydowscy osadnicy na ziemi palestyńczyków, która została zajęta jako strefa bezpieczeństwa, od tak żeby rolnicy nie mogli na nią wchodzić, bo rzekomo albo naprawdę zagraża to żydowskim osadnikom mieszkającym w okolicy. A prawo jest takie i tak skonstruowane, że według starych jeszcze sułtańskich, imperialnych, osmańskich zapisów, ten, kto przez 10 lat uprawia taką ziemię, ten ma do niej prawo. Więc te oliwki sobie przez kilka lat rosną w tych oponach, a potem osadnicy wchodzą i zajmują te przestrzenie. Ja zresztą też rozmawiam z tymi najbardziej radykalnymi izraelskimi osadnikami w książce. Też udzielam im głosu. Udzielam głosu każdej ze stron. No i to są niezwykłe spotkania. Oni mają swój punkt widzenia. Często argumentacje, która trudna jest do przyjęcia, bo, bo często opiera się na jednym krótkim stwierdzeniu, Te ziemię dał nam Bóg i, i nic wam do tego. Najciekawszy bohater, którego spotkałeś, masz takiego? Ojej, trudno jest wybrać, ale wydaje mi się, że największe emocje, może tak, we mnie wzbudziło spotkanie z Orianą. To jest czyli kobieta, która wyemigrowała jakiś czas temu do Izraela za pracą, sprzątała w domach bogatych Izraelczyków po kilku latach wyszła za Araba, za mężczyznę z Jafy. To jest dziś dzielnica Tel Awiwu, taka arabska dzielnica Tel Awiwu. Urodziły im się dzieci, syn i córka. Pewnego dnia jechała na bazar w Tel Awiwie, na bazar Karmel. I była ofiarą zamachu terrorystycznego. Samobójca wysadził się po prostu w autobusie, w którym jechała. Opowiadała mi swoją historię ze łzami w oczach O tym jak Nie czując właściwie niczego Nie widząc niczego Leżała na jezdni Z porozrywalnymi wewnętrznymi organami Patrząc na Fragmenty ciał osób, które Jechały razem z nią w tym autobusie I powtarzała imiona dzieci I powtarzała imiona dzieci, tak Powtarzała je dlatego, żeby Nie umarła, nie rozpoznana, Bo czuła się tam nikim nie była ani Arabką, ani Żydówką. Zresztą potem spędziła pół roku w szpitalu, gdzie izraelscy doktorzy i pielęgniarki mówili jej, no widzisz co ci twoi Arabowie ci zrobili. A ona wcale nie czuła, że to są jej Arabowie. Z drugiej strony od Arabów właśnie nie uzyskała żadnej pomocy. Jej rodzica została pozostawiona sama sobie i powtarzała bez przerwy tutaj jestem nikim. A ja się przyznam, że kiedy czytałem twoją książkę, to zastanawiałem się nad tym, czy, czy go spotkam, czy nie. E, za każdym razem, kiedy byłem w Izraelu, e, spotykałem tam ojca Bernarda w Jerozolimie, e, polskiego zakonnika, który, o czym w twojej książce nie ma, chodził do klasy z Marylą Rodowicz. We Włocławku. Pochodzi z Włocławka. E, robił świecę e, w klasztorze na Syjonie. I on z kolei Opowiada opowiadał ci, opowiedział ci w tej książce historię cudownej przyjaźni ponad podziałami religijnymi. To jest niezwykła historia i muszę przyznać, że miałem wielkiego pecha, ale o tym za chwilę, ale to jest historia właśnie kolegi z tejże klasy w podstawówce z Włocławka, żydowskiego kolegi, który gdzieś tam w połowie XX wieku wyemigrował do Izraela wraz z rodziną, ale z którym znajomość Bernard utrzymywał. Wysyłali sobie tam raz w roku kartki z wakacji. Bernard wiedział, że, że jego kolega z lat szkolnych mieszka w Jerozolimie. Niewiele więcej o nim wiedział. W międzyczasie wstąpił do Benedyktynów, wstąpił do zakonu i na początku XXI wieku okazało się, że zakon wysyła go właśnie do Jerozolimy. więc kontaktował się ze swoim znajomym, słuchaj będę mieszkał w Jerozolimie, spotkajmy się umówili się na Kikar Cion, to jest taki najbardziej centralny plac przy ulicy Jawskiej na rogu z deptakiem Ben Jehudy takie typowe miejsce spotkań jerozolimskie nie widzieli się przez dziesiątki lat no i Bernard idąc sobie tą ulicą Jawską na ten Kikar Zion myślał sobie ach, co ten mój znajomy pomyśli, kiedy zobaczy mnie w benedyktyńskim hebicie Czekał, czekał, czekał długo na tym placu. Znajomego nie było. Pozostał w końcu gdzieś tam tylko w drugim rogu tego miejsca w futrzanej czapie z, z, z hałatem, z pejsami i z brodą. Jakiś przypadkowy pan. Nie, to na pewno nie on, myślał sobie Bernard. No aż w końcu podszedł bliżej, spojrzał mu w oczy i zapadła taka długa chwila ciszy, na co w końcu znajomy się odezwał. No dobrze, na początku ustalmy zasady. Ani słowa o polityce i ani słowa o religii. I to było e, początek, nowy początek e, przepięknej przyjaźni pomiędzy ultra, ultra ortodoksyjnym Żydem z dzielnicy Mea Sharim, e, i katolickim zakonnikiem. A dlaczego miałem pecha? No, miałem pecha dlatego, że e, nie usłyszałem wersji tej historii od, od tego żydowskiego przyjaciela, który niestety na chwilę przed moim przybyciem, kiedy miałem się z nim spotkać, zachorował ciężko, zapadł w śpiączkę i niestety niestety już nie mogłem z nim porozmawiać. Ojciec Bernard wyprowadził się z, z klasztoru na górze Syjon w Jerozolimie, teraz jest pustelnikiem, mieszka na pustyni pod Jerozolimą. No i tak skończyła się ta piękna historia. Ale gdyby państwo kiedyś mieli okazję spotkać tego zakonnika ojca Bernarda z Włocławka, to naprawdę polecam to jeden z najbardziej cudownych ludzi, jakich spotkałem w życiu. Marcin Gutowski był naszym gościem dziś z Najwyższej półki. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Książka Święta Ziemia. Opowieści z Izraela i Palestyny. W której to książce między innymi. O in vitro po palestyńsku, o porozumieniu w sprawie toalety w Bazylice Grobu w Jerozolimie, o głuchoniemych beduinach, o koptach, którzy biją się z Etiopczykami, o palestyńczykach, którzy tęsknią za morzem, chociaż mają do niego 15 kilometrów. Mnóstwo fascynujących opowieści do przeczytania. Mamy egzemplarze, proszę się odezwać, książki małpa -radio i polecam też nasz profil na Facebooku z najwyższej półki. Tam więcej o książce Malcina A słyszymy się za tydzień. Michał Nogaś, dziękuję. Dobranoc na zakończenie. Zespół palestyński. Opowieść o gazie. Checkpoint 303. <gazja> To jest